opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w kolejnej audycji podcastu o piwie. Za mikrofonem, jak co tydzień bania. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić piwu warnijskiemu z browaru kormoran jest to piwo wielozbożowe, piwo jasne, piwo dolnej fermentacji. Piwo, które swoim smakiem ma nam przywodzić na myśl region Warmii oraz Mazur. Piwo, można powiedzieć, które ma być wiejskie, piwo, które ma nam się kojarzyć z polem, z uprawą roli. Czy takie piwo powstało w browarze, czy to jest tylko zamiar browarników, który nie, nie został zrealizowany? Przekonamy się po spróbowaniu tego piwa. Warnijskie otrzymałem w prezencie od browaru Cormoran. Piwo jest ważne do 3 lutego, czyli do jutra dla mnie tak naprawdę. Dla Was już jest po terminie. Mam nadzieję, że pomimo tylko jednego dnia do końca terminu nie będzie ono w żaden sposób nadpsute. No przechowywałem je w lodówce, więc podejrzewam, że nic temu piwu nie będzie etykiety bardzo ładne w żółto-pomarańczowo-brązowej estetyce. Napis warnijski oraz e, malunek drzewa oraz e, no, jakieś pole tutaj jest. E, bardzo etykieta ładnie wygląda. W ogóle etykiety z kormorana są estetyczne, ładne. No, ale ta z warnijskiego jest jakoś e, szczególnie ładna. Piwo ma bardzo bogaty Zasyp. Składają się na ten zasyp aż cztery rodzaje słodu. No i są to odpowiednio słód jęczmienny, pszeniczny, żytni oraz karmelowy. No i dodatkowo są cztery dodatki niesłodowe, takie jak orkisz, owiec, płaskórka oraz pszenżyto. No, osiem składników w zasypie. Całkiem ciekawe piwo może być. Oczywiście nie spodziewam się tutaj żadnej yy, mocno nachmielonej produkcji, raczej czegoś wyraźnie słodowego, chlebowego. Rześkiego, kwaskowego, no, czegoś, co w jakimś stopniu może oczywiście w niewielkim może przypominać, piwo pszeniczne, no jednak nie ukrywam, że liczę na coś bardziej smakowego niż taka zwykła, pospolita jasna pszenica. Piwo jest niefiltrowane, tutaj absolutny plus dla browaru ekstrakt 12,5%. Na etykiecie jest informacja, że piwo zostało poddane pasteryzacji, ale za to jest niefiltrowane. Brak filtracji według producenta wpływa na, na zachowanie dużej zawartości witamin z grupy B, które pozytywnie wpływają na metabolizm oraz sprawność umysłową i fizyczną człowieka. No to co? Picie piwa to samo zdrowie. Tylko pamiętajcie, żeby sięgać po te niefiltrowane. Dobra moi drodzy, Myślę, że otwieramy piło no i zobaczymy, czy browar Cormoran znowu się popisał, czy wyszło fajne, ciekawe piwo. Żadnych problemów przy otwieraniu. Piana w butelce nie powstała żadna. Mam nadzieję, że w szklance jednak ona będzie. Ponieważ w takiej ulotce reklamowe, jaką dostałem od prowaru kiedyś. Jest napisane, że piwo jest spowite ogromną czapą piany. Zobaczymy, czy ta czapa się nam wytworzy.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 do szklanki. Faktycznie ta piana się wytworzyła bardzo wysoka, jednak no, w minutę się zredukowała do takiej 2-3 mm warstwy korzuszka. No niestety nie jest to najlepszy element w tym piwie, ale no, całkiem fajnie wygląda też taki niski korzuszek, No i o ile on się utrzyma do końca, to nie będzie aż tak najgorzej. Piwo jest jasno złote jest, e, faktycznie jest mętne. Jednak to zmętnienie nie jest jakieś strasznie wysokie. No podejrzewam, że tutaj piwo zostało w jakimś tam stopniu na pewno odfiltrowane. E, można je było zrobić bardziej mętne. No ale też nie wiem, czy by była taka konieczność. Zaraz przekonamy się, jak ono nam smakuje. Ogólnie wizualnie wygląda całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o zapach tego piwa, no to jest jest taki raczej delikatny. Jest lekko kwaskowy, lekko zbożowy. Nie czuję chlebowych elementów niestety. No chmielu też tutaj nie czuć. Co ważne, zapach tego piwa nie ma żadnych cech piwa zepsutego, czyli mogę być spokojny, że mój egzemplarz był dobrze przechowywany i pomimo tego, że jutro kończy się termin ważności, no to piwo jest jak najbardziej dobre. No, dobra. Pierwszy łyk i zobaczymy, jak smakuje warnijskie. Ciekawe. Bym określił to jako coś pomiędzy piwem przynicznym, coś pomiędzy kalerem. Coś pomiędzy lagerem jeszcze do tego, no taki fajny miks smaków. Myślę, że najbliżej Temu piwu jest do kalera. Yy, ogólnie smaczne, kwaskowe, rzeźkie, yy, mocno nagazowane, zdecydowanie mocno. No i przy tym wszystkim takie fajne, zbożowe, aromatyczne, jak najbardziej przyjemne piwo. Myślę, że na lato bardzo dobre, do orzeźwienia wręcz rewelacyjne. Piwo poza tym, że jest takie kwaskowe, to jest leciutko, minimalnie cierpkie, do tego jest takie fajne zbożowe, pomimo ekstraktu tylko 12,5% jest bardzo pełne, zapewne brak filtracji to powoduje, czy też to taka niewielka filtracja, no ogólnie piwo jest bardzo przyjemne w odbiorze, nie jest w żaden sposób męczące, nie jest w żaden sposób uciążliwe, nie jest jakieś natrętne, jest fajnie wygładzone, ogólnie smak jest ciekawy, ale nie jest jakiś nazbyt zbyt intensywny. Niemniej jednak jest, tak jak mówię, ciekawy, jest wart spróbowania. Piwo, pomimo tego, że jest niefiltrowane, to nie zawiera w butelce drożdży, przynajmniej w mojej butelce ich nie ma. Nie czuć również za bardzo, tak jak to ma miejsce w pszenicach, takiego ciężkiego, mówiącego po smaku drożdży. Tutaj on nie występuje i wydaje mi się, że dobrze, ponieważ no zawartość drożdży mogłaby tutaj negatywnie wpływać na smak tego piwa. Wydaje mi się, że tak jak jest, jest odpowiednio. Całkiem fajnie to wszystko wyszło. Przez moment sobie pomyślałem, że w lato fajnie by było wrzucić kawałek cytryny do tego piwa, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to byłby nie za dobry pomysł, ponieważ piwo zawiera taki fajny, lekko goryczkowy aromat zbóż różnych i wydaje mi się, że dodatek tej cytryny by mógł zaburzyć tutaj ten ciekawy gorzkawy smak. No i no Chciałem wam doradzić, żebyście spróbowali coś z cytryną, ale chyba jednak nie warto. Lepiej to wypić. Lepiej wypić to piwo w takiej postaci, jak ono się znajduje w butelce. Muszę powiedzieć, że zamiar przywołania mi na myśl tym piwem wsi uprawy roli powiódł się. Może zasugerowałem się etykietami, może zasugerowałem się tym opisem również, ale wydaje mi się, że jest coś w tym piwie ciekawego, wiejskiego. A być może jestem po prostu podatny na różne sugestie. Piwo warnijskie nie jest jedynym e, wielozbożowym produktem w ofercie kormorana. Jest jeszcze piwo orkiszowe, piwo orkiszowe z miodem. Z tego co pamiętam tamte piwa również są niefiltrowane, e, czyli no tutaj Browar Cormoran serwuje nam coś innego niż taki tradycyjny, e, szeroko spotykany lager, chociaż takie o, też mają w swojej ofercie i to nie jednego. Według mnie dobrze, że jest takie piwo jak warnijskie, ponieważ no jest to coś e, innego od codziennie spotykanych produktów. Muszę sięgnąć po ciechana lagerowego, porównać, jak wypada w porównaniu do warnijskiego, ponieważ e, to również powinien być taki e, niefiltrowany ala keller. E, no i no zobaczymy, jak będzie wypadać tutaj właśnie porównanie tych dwóch piw. Ciechan zapewne nie będzie tak przyjemnie zbożowy, ponieważ no, nie posiada tak bogatego zasypu, no ale e, być może się nam odwdzięczy jakąś większą dawką chmielu. Ale to są rozważania na przyszłość. Skupmy się na tym, co mamy teraz, czyli na Warnijskim, w którym piana niestety jest już tylko wspomnieniem tego kożuszka. Została nędzną obrączką, która no, no niestety nie zadowala. Piana jest akurat tutaj słabym elementem tego piwa, no niestety, nie jest tak wspaniale, jak czytamy w ulotce reklamowej. No ale wystarczy zakręcić tylko szklanką i ten kurzuszek nam się odbudowuje. Zapomniałem wspomnieć o tym, że piwo zawiera 5,1% alkoholu, czyli można powiedzieć taki standard 12-13% ekstraktu, do tego... 5-6% alkoholu, no, czyli jakaś tam, powiedzmy, polska norma. Hmm. Piwo nie jest ani za mocno odfermentowane, ani nie jest jakoś e, nisko odfermentowane. No, jest przeciętne. Ale to nic złego przecież. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało dzisiejszej recenzji. Zbliżamy się ku końcowi odcinka, no i czas wystawić ocenę dla warnijskiego Skormorana. Wydaje mi się, że ocena 7 punktów będzie dobra, będzie zasłużona. Piwo nie jest jakieś wybitne, ale jest po prostu dobre, solidne, ciekawe. Plusem oczywiście jest brak filtracji, plusem jest no, bogaty skład tego piwa. Wydaje mi się, że na wyższą ocenę no to tutaj troszeczkę zabrakło, no czego, na przykład lepszej piany, dla mnie troszkę niższego wyscenia. być może czegoś e, jeszcze ciekawszego w smaku, no ale ogólnie i tak 7 punktów to jest dobra ocena i myślę, że możecie spokojnie sięgać po warnijskie, e, po piwo wielozbożowe, a takich przecież nie ma zbyt wielu na naszym rynku, więc e, no Zawsze to będzie coś ciekawego, jakaś alternatywa dla pszenicy i wydaje mi się, że, że Warnijskie jest lepsze niż niejedno polskie piwo pszeniczne. Wiem, ciężko je trochę porównać, ale będąc w sklepie i zastanawiając się nad jakąś pszenicą warnijskim, byłbym skłonny kupić Warnijskie. No i niech to będzie jakąś rekomendacją dla tego piwa. Dziękuję Wam za słuchanie dzisiejszego podcastu. No i zapraszam Was na przyszły odcinek. A w przyszłym odcinku jeszcze nie wiem co będzie. Być może coś z Holandii, być może coś z Norwegii, być może z Belgii, a być może z Polski. Zobaczymy. Na pewno będzie coś, mam nadzieję, dobrego. Na pewno będzie coś niecodziennego. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam Was na moją stronę internetową, czyli opiwie.wordpress.com Tam znajdziecie odnośniki do profilu podcastu na Facebooku, do mojego profilu, do mojego Twittera, do, do maila, no i tam pewnie jeszcze do kilku rzeczy e, równie ciekawych, jak to, co ja prowadzę. No i co, dziękuję Wam jeszcze raz i zapraszam za tydzień. Mówił Bania